Jest 14. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Czas na aktualności jedynki. Piotr Balasz zapraszam. Rośnie liczba poszkodowanych przez zonda krypto, a marszałek Sejmu mówi o komisji śledczej w tej sprawie. Komu zależało na tym, żeby nie doprowadzić do ustawy, która może ostrzec Polaków? Polskie Wojsko testuje innowacyjny system uzbrojenia akustycznego. Jutro kluczowe testy na poligonie w Ustce. Brytyjczycy oddają hołd Elżbiecie II. To setna rocznica jej urodziny. Kilkaset zgłoszeń do tej pory i po kilkadziesiąt nowych każdego dnia. Rośnie liczba pokrzywdzonych przez giełdę kryptowalut Zonda Krypto. Śledztwo w sprawie oszustwa i prania brudnych pieniędzy przez największą w kraju giełdę kryptowalut prowadzi prokuratura regionalna w Katowicach. Klienci zgłaszają problemy z wypłatami środków, a śledczy podejrzewają brak pokrycia w aktywach klientów. Łączymy się teraz z Martyną Szymczakowską, która zajmuje się tym tematem. Dzień dobry. Ilu jest pokrzywdzonych? Od tego nie da się dokładnie policzyć i oszacować. Dane prokuratury regionalnej w Katowicach, która prowadzi śledztwo w sprawie oszustwa i prania brudnych pieniędzy przez zonda krypto, mówią o 350 pokrzywdzonych, którzy do poniedziałkowego południa zgłosili się do śledczych. Rzecznik prokuratury powiedział mi, że kolejne nowe liczby będą znane jutro rano. Tymczasem tylko do jednej kancelarii prawnej z Warszawy, zajmującej się między innymi prawem podatkowym, już zgłosiło się kilkaset osób.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 A przypomnę, że wśród pokrzywdzonych mogą być też polscy olimpijczycy, którzy otrzymali tokeny od Zonda Krypto za sukcesy w trakcie igrzysk Mediolan Cortina 2026. Ale te pieniądze dla większości nadal są wirtualne. Sportowcy złożyli dyspozycję wypłaty pieniędzy z aplikacji na swoje konta bankowe i wciąż czekają na pieniądze. Martyna Szymczakowska zebrała te szczegóły. Bardzo dziękuję. A Zonda Krypto to materiał na komisję śledczą, uważa marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i sam ma mnóstwo pytań.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 Po siedmiu godzinach negocjacji kompromis ogłosili Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki. Chodzi o Stowarzyszenie Rozwój Plus, które powołał były premier wzbudzając podziały w swoim środowisku. Teraz prezes PiS daje Stowarzyszeniu zielone światło do działania, ale w ograniczonej formie ma wejść w skład Rady Eksperckiej. Działalność Stowarzyszenia będzie prowadzona jakby wewnątrz partii. Powstanie Rada Ekspercka, pozostałe działania będą w tym momencie wstrzymane to nie oznacza oczywiście, że stowarzyszenie będzie zlikwidowane. Mateusz Morawiecki przekonuje, że jego projekt jest skierowany do wyborców o umiarkowanych poglądach. Z dużą ambicją pomocy w dotarciu do tych właśnie bardziej aspiracyjnych marzeń naszych rodaków do środowisk. Niekoniecznie odpowiada mi do końca to sformułowanie centrowych, niektórzy dodają mitycznego centrum. Tymczasem rządzący uważają, że to co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości dowodzi słabnącej pozycji Kaczyńskiego. Mariusz Witczak z Koal obywatelskiej. Morawiecki tak twardo upomina się o swoje, więc e, wnioski na razie są takie, że bardzo, bardzo mocno słabnie Jarosław Kaczyński. Przypomnę, że projekt Mateusza Morawieckiego poparło około 40 działaczy PiSu, a jak napisał przed chwilą w mediach społecznościowych rzecznik partii Rafał Bochenek, Stowarzyszenie Rozwój Plus nie będzie przyjmowało kolejnych członków PiS, ani nie będzie tworzyć struktur lokalnych. Polskie Wojsko testuje innowacyjny system akustyczny, który ma wzmocnić ochronę wschodniej granicy Polski i NATO. Jak zdradza Polskiemu radio oficer prasowy Sztabu Generalnego, pułkownik Marek Pietrzak, jutro na poligonie w Ustce ostateczny sprawdzian. Jeżeli te rozwiązania przejdą pozytywnie testy, to znajdą swoje miejsce w siłach zbrojnych w ramach Tarczy Wschód i będą procedowane do zakupów na szeroką skalę. W ubiegłym tygodniu wojsko testowało rozwiązania z zakresu walki radioelektronicznej oraz takie, które wspierają niszczenie dronów. To są aktualności jedynki. Brytyjczycy świętują dziś setną rocznicę urodzin królowej Elżbiety II. Z tej okazji głos zabrał jej syn, król Karol III. W specjalnym orędziu przyznał, że gdyby żyła, wiele współczesnych problemów świata głęboko by ją niepokoiło.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 A better and happier place. Król Karol III i królowa Kamila Odwiedzą dziś British Museum Obejrzą tam plany budowy pomnika Królowej i jej męża księcia Filipa Wieczorem królewska para spotka się na przyjęciu Z przedstawicielami organizacji charytatywnych Którym patronowała Elżbieta II To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia Pogoda. Najwięcej chmur nad południem Polski, na Podhalu może spaść deszcz. Poza tym pogodnie i słonecznie. Na termometrach od 4 stopni na Podhalu i 7 nad morzem do 12 przy wschodniej granicy i 14 na Mazowszu. A ciśnienie w stolicy wynosi 1006 hektopaskali. Jedynka. Polskie Radio. Reklama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 Jestem bardzo ciekawa, jaka muzyka gra w Państwa sercach. Proszę pisać na naszym profilu na Facebooku, bo dziś będziemy rozmawiać o takim gatunku muzyki, który według wszystkich badań... Rankingów, badań, zestawień... Jest dominujący w naszych sercach. To mowa oczywiście o hip-hopie, który z roku na rok zdobywa popularność i zdobywa serca słuchaczy. I to wcale nie tych najmłodszych, jakby się wydawało. I ten hip-hop... Jest bardzo niejednoznaczny, co potwierdzi nasz dzisiejszy gość. Jest też bardzo różnorodny, jest na styku różnych gatunków i wydaje się, że nie ma już takiego rodzaju muzyki, który by z tego hip-hopu... Nie korzystał. O tej muzyce, o kulturze hip-hopowej, ale także o nowych projektach, nowych numerach i o Starej Gwardii porozmawiamy dziś z artystą, który właśnie wkroczył do naszego studia. No, to jest człowiek, któremu możemy zazdrościć i talentu, i współpracy. Możemy też zazdrościć imprezy, która odbędzie się 12 września, września dokładnie na warszawskim lotnisku Ale mówimy Bamowo. kto już? Może poprosimy, żeby sam powiedział za chwilę, kto. No dobrze, to powiemy A... tylko tyle, że zapraszamy na naszą audycję. Folder ulubione. A zapraszają. Marcin Wojciechowski. Kaczyńska do 16 z Państwem. Na początek blondy i wybór tego utworu, Rapture, absolutnie nie jest mm. przypadkowe. Swap it, ball, flush, ain't no do And you don't stop, shoot shot Jorku, jakoś w którym roku? W, o, 8-1, dobry rok. Dobry rok, dobry. Utwór Rapture z repertuaru grupy Blondie to ma w piosenka. Rap. Tak? To raz, a poza tym <laughs> wiesz, dlaczego rozpoczął nasze spotkanie? Bo to jest pierwsza his w historii muzyki współczesnej, rozrywkowej piosenka pop, która ma warstwę melorycytowaną przez Debihary. Czyli, że początek rapu, tak? W popie. W, w popie. Początek rapu. No to ciekawe bardzo. 81. Ale. rok. No i nie mogło nie być lat. z Nowego Jorku w takim razie. No. <głos> 45 lat temu. Czy państwo poznają już ten głos? Ciekawe. Na pewno nie. Dżimek, czyli Radzimir Dębski jest dziś razem z nami. Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. Bardzo cieszymy się, że udało się zsynchronizować kalendarze, bo nie jest u ciebie y, łatwo z czasem. Dużo pracy masz, ale chyba teraz najwięcej pracy to nad własną płytą i nad projektem, o którym będziemy dzisiaj opowiadać, o wielkim koncercie, który odbędzie się we wrześniu na lotnisku Bemowo. Radzimir, mam pytanie do ciebie. Kiedy, Czy pamiętasz w ogóle pierwszy utwór rapowy, który usłyszałeś? Ym, myślę, że to było, znaczy miałem trzy takie momenty i pamiętam je doskonale, yy, kaseta na pewno w podstawówce, yy, gdzieś się ktoś czegoś dziwnego słuchał, jakieś takie było zbiorowisko, wtedy się słuchało właśnie roka, yy, a, ten, a ten zwłaszcza polski hip-hop na przykład to było coś yy, dziwnego. Z, z, z tego roka też doszedłem do jakiegoś punka, a jeszcze gdzieś po drodze byli Beastie Boysi, którzy mieli mm -hmm. na jednej płycie mm. i punkowe numery i hip-hopowe, takie stykte z q z tripod questów i potem gdzieś odkryłem jeszcze Kaliber czyli było Wzgórze, myślę, że tą pierwszą kasetą chyba mhm. i Kaliber, który de facto jakby dzisiaj tak muzykologicznie tego posłuchać, to ta druga płyta jest bardziej hip-hopowa niż pierwsza co prawdopodobnie też wynikało z tych jakby też takich zasobów technologicznych tamtych czasów i ilości studiów producentów, którzy umieli taki hip-hopowy, mpc jak to się mówi, ten sampler mm -hmm. legendarny, brzmienie tego wszystkiego osiągnąć. To jest też coś, co się powtarza i w jazzie, i w big-bicie, i w, w big Bendie wcześniej, że no chodzi o ten taki niuans tego brzmienia, prawda, tej atmosfery. No i zastanawiamy się z Marcinem, czy kiedy po raz pierwszy usłyszały ten numer, to brzmienie To pomyślałeś sobie, że po wielu latach W 2021 roku W 56. 2026 roku W XXI wieku Hip-hop będzie dominującym gatunkiem na świecie Hmm. Odkryłeś w nim już wtedy taki potencjał? To, to musiałbym wtedy prawdopodobnie dać sobie też jakiś taki komplement jako parolatkowi, czyli że ale masz nosa, no, nie wiem, być może macie państwo tak na zakupach, że czasami po prostu nam się podobają takie jakieś tam najdroższe rzeczy i że to jest też irytujące. Nasz gust czasami potrafi nas też zaskoczyć, zaskoczyć męczyć, denerwować. Oczywiście się też śmieje. Myślę, że to takie przyciąganie grawi grawitacyjne mogą być podobne też do tego, jakbym się przechadzał właśnie tym Nowym Jorkiem i tam z tego jakiegoś klubu podziemnego taka jakaś aura, gdzieś się unosi jakiś dźwięk, yy, jakaś atmosfera, yy, to myślę, że w, w życiu takiego dzieciaka, yy, chłopaka atmosfera takiego trochę E, hu, hu, hu, takiego niebezpieczeństwa, może trochę Tak, tak. To, to miasta, było jakieś jakiegoś, takie. Czegoś zakazanego. Jakaś, jakieś takie niebezpieczeństwo było pocią, pociągające. E, plus było inne po prostu niż to, co nas otaczało. To były też czasy wczesne 2000, koniec 90. No to estetyka była dość brzydka, taka cukierkowa, wysłodzona, a to miało jakąś, jakąś taką szczerość, a jednocześnie też ten polski hip-hop, tak jak polski big-beat, tak jak polski swing, coś tam zawsze wnosił. A czym się różnił? Innego? innego, polski jazz tym bardziej. No, mógłbym to przeanalizować, ale nie wiem czy jak, jak, jak głęboko w to wchodzić, ale wydaje mi się, że polski hip-hop, tak już mówiąc yy, ogólnikowo, co też nie działa, yy, trochę bardziej introwertyczny, trochę bardziej yy, właśnie taki szczery, mniej pompujący muskułkę, jak to się mówi, yy, mniej yy, być może widowiskowy, to też był jego problem na początku, że... Um, wiele świetnych zespołów i wiele świetnych kawałków, które zaprosiłem na swoje koncerty, m.in. na przykład Gramatik, zespół legendarny. E, pomyślałem sobie teraz o nich, um, dlatego że oni na przykład nie grali też dużo takich koncertów klubowych, gdzie oczywiście chodzi o taką atmosferę imprezy. To było raczej coś bardziej. Mm, do, do, do pomyślenia. Bardziej mistycznego niż mistycznego, spokojnego, mhm. poetyckiego czasami, nawet prostego, mniej lub bardziej, ale to nie jest ta energia, która przyszła z tym biznesem, który dzisiaj jakby się... Z czym ten hip-hop się kojarzy Czyli dla mnie to trochę nie żyjemy w czasach hip-hopu Wcale, bo on teraz jest już czymś zupełnie đượcessa, innym Wtedy jakiś taki szaro -blokow, Taki blokowiskowy był, jakiś taki prawdziwy Podwórkowy, jakiś, jakaś prawda tam szła z tego qual? Mi się strasznie w tym podobała Taka technika jak w malarstwie Czyli, że ten, z tego samplingu yh, Wynikło coś przypadkowo yhm, Nieprawdopodobnego Czyli zderzenia różnych gatunków muzyki Czyli samplowali yh, Bluesa, jazz yh, Rocka, elektronika nawet kraftwerków, przecież to się z tego też również i wzięło, bugi, muzykę poważną, mm -hmm. i samby, i rumby. W zasadzie nie było kompletnie żadnego ograniczenia, co mogłoby być tym samplem i coś jest pociągającego też w tym, że, że właśnie dzięki temu mm, narodzi, na, narodził się dla mnie po prostu jakiś taki styl, który łączy je wszystkie w sobie. Połączysz pokolenia. Na koncercie, który odbędzie się we wrześniu na lotnisko Bemowo, to już nie ma żadnych wątpliwości, co do tego wystarczy spojrzeć na listę artystów, którzy się tam pojawią, ale też łączysz pokolenia na najnowszej płycie, premiera płyty 15 maja, jeśli nic się nie zmieniło. To będzie płyta Etiudy na pianino, sampler, orkiestry i kolegów. I wśród tych kolegów jest <śmiech> człowiek, który jest ile kosmama lat? Nikt tego nie wie tak naprawdę. Ja nawet nie wiem, czy możemy o tym rozmawiać. Ja też nie wiem, dlatego pytam u źródła. Tak, ale jest to na pewno pytanie, jak zapytałaś mnie o pierwszy raz, kiedy usłyszałem hip-hop, to on mo może mieć gdzieś coś niedaleko od tego. No tak. i nagrałeś z nim numer, który jest dla mnie fantastyczną syntezą dwóch światów. Tego świata ludzi hip-hopowo zaawansowanych, przepraszam, że tak je, powiem, no je, ale je, którzy już mają trochę lat za sobą na tej scenie. No i człowieka, który wchodzi w ten nurt. Od razu wiadomo, że jest bardzo utalentowany, bo i Eldo e, mocno go wspiera. To, i to była jego rekomendacja, Dzięki, tak. dzięki Eldo e, dowiedziałeś się o istnieniu Kosmy Króla. Do tego dostaje nagrody na Pop -Killera. Dla słuchaczy informacja, że to są ważne nagrody w przemyśle, w polskim przemyśle hip-hopowym. Kosma Król to jest człowiek, który ma też autorską audycję muzyczną w czwórce. No i posłuchajmy fragmentu tego utworu, bo moim zdaniem nikt tak dobrze nie zdefiniował dorosłości jak Kosma na bicie Jimka. Nie będę już miał 22 lat drugi raz Ale inny rok będzie mi czas umilać A ja znowu inne case'y to wybrzegaj w ruch, potem znów mijać Cóż PR, mało lata schodzi z roku na rok Nie muszę mówić co się w domu stało, się coś udało Dałem sobie radę w tym wszystkim pomóc, halo Dzwonię do przyszłości, dzwonię do teraz W gości jestem na melanż Dorośli to my plus 10 lat, też pewnie mi minie jak siemasz To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali Czas pokazał brak różnicy między 4 a 8 lat temu Zmieniłem pasażerów Czas pokazał brak różnicy między 4 a 8 lat temu Zmieniłem pasażerów Ja Ile miałem takich dni, że pytam się Kiedy to wszystko się stało, śpiszę Ja Ile miałem takich dni, że pytam się Kiedy to wszystko się stało, śpiszę Ja yeah. ile miałem takich dni, że pytam się kiedy to wszystko się stało świeże rośli to my plus 10. Tak rymuje Kosma Król w utworze Etiuda numer 4. To jest wspólne dzieło Kosmy i Jimka. A Jimek jest dzisiaj w audycji. Mnie, mnie tylko ciekawi, czy ocenzurowany hip-hop traci swoją siłę? Yy, nie wiem. Właśnie to ciekawe. Usłyszałem to teraz yy, po raz pierwszy. Musieliśmy. No I to, musieliśmy. Co, co kompletnie to rozumiem i się na tym w ogóle wychowałem. Przecież yy, gdzieś, gdzieś to tak funkcjonowało. Jeżeli w ogóle gdziekolwiek miało się yy, pojawić, Um, no, jest to w tym jakiś błąd, oczywiście, ale znowu czy tak dużo jest tego buntu w tym kawałku. Myślę, że bardziej nostalgia dla mnie, jakieś takie właśnie zwierciadło przejrzenia się we własnej młodości. Ehm, ja absolutnie gram rolę w tym kawałku starego dziada e, i, i racznik 8-8. dorośli plus 10. I muszę się przyznać, że e, chyba to był jedyny, czy może ostatni, czy może pierwszy kawałek. Teraz e, jak wiecie państwo, piosenki się robi dwuminutowe, Niestety. więc postanowiłem ironicznie zrobić 2,59 e, i za długi końcówkę, którą Państwo usłyszeliście na starodawnym hamondzie i Fenderze, czyli elektrycznym takim pianinie z lat również tam nawet z 60 być może było w rozkwicie i bluesowa gitara i to mi się wydawało śmieszne połączenie e, takiego młodego człowieka z takim e, trochę bluesowym klimacikiem, który mi się kojarzył na przykład jak ja byłem młody z, ze starszymi ludźmi, a teraz e, znowu się e, jak, jak, tak jak z winem, prawda? można się rozkochać E, troszkę trzeba dojrzeć do tego. Do starszych roczników. Do zrozumienia. Słuchając i ja tak. obserwując Jimka Ula, odnoszę wrażenie, że bardzo dobrze się bawi mm, z tą muzyką, że to jest jakaś taka permanentna zabawa. Dobra. No ale z drugiej strony jest to dobra zabawa no przy dobre. bardzo dobrej muzyce. No tak, to to, to to wiadomo. To, typu... to jest, to jest e, chyba ironiczne. Myślę, że w ogóle życie jest ironiczne, i myślę, że jakby ono odzwierciedla po prostu to, co się dzieje dookoła. E, kosma freestyluje, czyli to jest e, o tyle fajna sytuacja, że on. Przyszedł i to nagrał na miejscu i to się wzięło też z jazzu, to się wzięło też z cypherów, czyli z takiego rapowania w parku, mm, trochę właśnie takiego sportowego, przyjemnego dla mnie. Ten, ten beat też taki był, po prostu te, zaskakująco radosny jak na mnie i e, krótki, prosty e, kawałek, ale oczywiście naćkałem tam tych e, instrumentów i zabieg na tej płycie, który łączy te wszystkie pomysły, to jest jakby nagrywanie takiego jakby starego zespołu, czy to jest orkiestra, czy to jest jakiś band i samplowanie go tak jakbym był zarówno tym zespołem starym, jak mm -hmm. i tym beatmakerem, który to pociął i później przeprodukował jeszcze tak naprawdę. Na razie znamy dwa utwory z płyty Etiudy na pianino sampler orkiestrę i Kolegów. Drugi utwór, Kompletyny. pierwszy. A pierwszy w kolejności, którego też posłuchamy to jest Jimmy McGee O.S.T.R. Etiuda numer 4. Tym razem już prawie 6 minut um, utworu długości. Utwór, który ma teledysk, rejestrowany w studiu imienia Witolda Ludosłowskiego, studiu koncertowym polskiego. Obok, Radia. tak, bez tak, dwa. Warto jest zobaczyć tę piosenkę właśnie w kontekście tej opowieści, bo ona też chyba pokazuje, wideoklip pokazuje, w jaki sposób pracowaliście z Ostrym nad, nad, nad tym numerem, a mianowicie Ty grałeś, a OSTR do tej piosenki na miejscu pisał wersy. No to jest, to jest coś, co mi zależy właśnie o, o, o, ten, o ten proces, czyli trochę to jest reakcja na rzeczywistość. Myślę, że ten bunt jest, jest motorem postępu czyli wydaje mi się, że jeżeli ot, o, otacza nas komputeryzacja tego procesu twórczości, ta algorytmiczność tego wszystkiego, co wszystko się dzieje w tej muzyce jest coraz bardziej takie wy, wy, wy, wymuskane w, tym, w ten sukces, jak najbliżej tego, co się może poradzić, to ten pierwszy utwór, i dużo zresztą też kawałków z, tego, z tej płyty jest trochę pod prąd, czyli... Pierwszy take Ostrego jest jego pierwszym take'em. On w zasadzie sam do siebie mówił, czytał sam do siebie pierwszy raz swoje własne słowa. I uznałem, że to jest ciekawe, że mamy czasy też retuszu takiego w studiu i idealizacji tych wokali, idealizacji tych instrumentów, tych wszystkich partii. A piękna jest też jakaś pomyłka, jakiś oddech, jakiś, jakiś błąd, w niedoskonałość. w co najlepsza. Więc to zachowałem i potem jakoś magicznie się po prostu tam do tego pojawia orkiestra. Symfoniczna, która również jest niepotrzebna nikomu i nikt czegoś takiego nie chce. I dziwię się wam, że chcecie to puścić nie, bo... w radiu, bo jest to dość poważne. Ale nie, to że... możemy zmienić stanie. Nie, nie. nie. Możemy to cofać. Nie. Natomiast nie. często niektórzy zadają sobie pytanie, czy orkiestra pasuje do hip-hopu, czy w drugą stronę. Ja bym chciał zapytać, co orkiestra wydobywa z hip-hopu? Ja w ogóle tego w ten sposób już nie traktuję, bo um, robię to już ponad tam z 10 czy paranaście lat, Udawało mi się postawić rapera przed orkiestrą i um, gdzieś patrzę na to już. Znaczy. E, tak, bo dla mnie to jest słowo e, jest taki termin po angielsku spoken word, czyli w zasadzie. Słowem, słowo mówione, mówione, które kiedyś się kojarzyło ze slamami poetyckimi, a potem stało się pełnoprawną dziedziną. Jest, jest takim sztuki troszkę sztuki pod podgatunkiem. U mhm. nas oczywiście mamy co innego, bo mamy i piosenkę aktorską, i mamy no, no, różne, bo w zasadzie to też z tego się rap mógł. Dla mnie ten spoken wziąć. word to jest bardzo bliskie melorecytacji. Mm -hmm. yy, więc, więc jest w tym coś takiego, słowo ma zupełnie inną wartość, muzyka ma zupełnie inną wartość, bez tego słowa również yy, nie ma czegoś takiego, że jedno jest lepsze, albo drugie jest lepsze, razem yy, powstaje jakaś synergia i to też w tym ostrym um, u tego ostrego kawałka, z tym, w tym kawałku. W tym z ostrym. ostrym kawałku. Z OSTRM, oczywiście zależało mi też na tym, że pewne zdania pojawiają się przy różnym akompaniamencie. One się powtarzają, ale dają inny jakby wydźwięk też tym emocjonalnie. O swojej nowej płycie, która ukaże się 15 maja mówisz, że to jest podróż do domu. Zastanawiam się, w jaki sposób określisz koncert, który odbędzie się we wrześniu na lotnisku Bemowo. Jimmy, Orkiestra, Goście, Historia Polskiego Hip Hopu, rozdział trzeci, ostatni. To, to, to jest tylko i wyłącznie, ja to już powtarzam od, od, od zawsze, czyli spełnienie marzenia takiego parunastolatka, którym, którym byłem. Jestem absolutnie zdziwiony od, tych, od tej ponad dekady, że to jakoś idzie w ogóle, że ktoś tego chce i że jestem w stanie em, jakby to w ogóle zrobić. E, Jakże uchodzi mi to na sucho, em, że ludzie przychodzą na te koncerty i tak naprawdę tylko i wyłącznie dlatego to się rozrosło do zagrania y, tam dwa lata temu zdaje się, że stadionu na Śląsku mm -hmm. i teraz wracamy na Bemowo. Każdy z tych koncertów jest, jest, jest też inny, ale no w życiu bym się nie spodziewał. Skład jaki, drogi panie? Jimek, Cosma Król, BDS. Paktofonika, Paktofonika, Soku, Bergamona. E, molesta, OSTR, PZL. PZL do Oscar 83, nie Snoop dok wpadnie? <głos> Wymieniłeś się numerami? <głos> bardzo, bardzo lubię to pytanie. Będę się tylko teraz uśmiechał. Um, I co mogę powiedzieć? Nic nie mogę więcej powiedzieć w zasadzie. Może się pojawi w jakiś charakterystyczny może muzycznie. Yy, ja tylko dodam tak zupełnie abstrahując, że 1200 zł kosztuje wynajęcie pokoju na lotnisku, przy lotnisku bemowo w dniu twojego koncertu już w pewnej popularnej aplikacji do wynajmu apartamentów. 1200 zł. Żeby mieć balkon. Żeby i mieć balkon na. Żartujesz. Tak. 1200, A mogłem o tym stać, pomyśleć, no. widzisz, ale mam niestety żyłkę do biznesu żadną, więc no, to, no widzisz. Masz na przyszłość, cykawe. chociaż tak to, jak, to, jak to będzie m, napisz, napisz do snupa, że to drożej. Zdrzymy się decydują. 12 września z, jak Jakby on radzi... miał tam przyjechać, to przecież te przyczepy, ten cały, to, to, to, to co tam by musiał się za tą sceną. Michael Jackson już tam był. Ja tam byłem w ogóle, jak był Michael już Jackson na mówię stąd miałem jakiegoś rodzaju marzycielskość grania na Bemowie. A w ogóle masz no. koncert 8 dni przed 30. rocznicą koncertu Jacksona. więc Żartujesz. Tak możesz to jakoś połączyć. To jest ci jest Dziękuję ci za to, bo w ogóle bym się nie, nie wymyślił... Nie, no 20 września 96 był ten koncert, więc 30 lat minie, 12 no, chwilę przed, więc może być tam, wiesz, Black or White w specjalnej wersji i na koniec. No, pomyśl o tym. To jest prezent y, m, od Marcina na Twoje urodziny, bo one już wkrótce... Już Dziękujemy tak. wszystkiego, wszystkiego dobrego. dobrego. Dziękujemy, był dzisiaj w audycji Dzięki. Folder Ulubiony, a teraz ostry It's numer z Oreste. Słodkie usta śmierć Gdy przez korzenie mówią, że w tobie jest brudna krew Każde wspomnienie dobre, złe, wycięte jak ze zdjęć Telefon milczy, bliski brak, zostajeś tylko tłem Wiem jak to jest, ufać komuś bezgranicznie W zamian próbują się ciebie wyprzeć wokół, nie znać istnieje każdy zyski mierzy ten fakt jak turysty, a ty liczyłeś na przyjaźń, nie myśląc, czy to korzystne Wiem jak to jest jak potrafi ponieść nauk, gdy syn mówi swym znajomym, że się na tobie zawiódł Ty nie możesz sobie spojrzeć twarz, masz dość obrazu Wiem jak to jest jak potrafi ponieść nauk, gdy syn mówi swym znajomym, że się na tobie zawiódł Ty porażka jest jak wyrok za oddanie kilku strzałów Biały nocy, sen to kat, najlepszy przyjaciel koszmaru Wiem jak to jest widzieć świat z różnej perspektywy Jak muzyka pomaga mi podnieść się w trudnej chwili Zawsze jestem jedyną mm. Sensu, ale wiem jak to jest znienawidzieć Pozdradził, gdy te najlepsze wspomnienia potrafią obrzydzić pamięć Jak dajesz z dłoni, że po chwili stracisz ramię mm. Wiem jak to jest nie Wiem jak to jest zaufać komuś bezgranicznie Gdy próbują się wyprzeć Wokół nie znać istnień Gdy każdy zyskiem mierzy ciebie jak turystę, A ty liczyłeś na przyjaźń Nie myśląc czy to korzystne Wiem jak to jest i jak potrafi ponieść nauk Gdy syn mówi swym znajomym, że się na tobie zawiódł. Ty nie możesz sobie spojrzeć w twarz Masz dość obrazu Wiem jak to jest i jak potrafię ponieść nał. Gdy syn mówi swym znajomym, że się na tobie zawi Gdy porażka jest jak wyrok za oddanie kilku strzałów Białonoce, sen to kad, najlepszy przyjaciel koszmaru Wiem jak to jest, poświęcić przyszłość by ją zdobyć Wiem jak to jest, poświęcić przyszłość by ją zdobyć Czy dałbyś radę, przejść połowę drogi wątpię Połowę drogi wątpię Jak skromny, jak skromny body kusił postęp Wiem, jak to jest poświęcić przyszłość by ją zdobyć. Czy dałbyś radę przejść połowę tej drogi wątpię. Jak skromny body kusił postęp. Kto powiedział, że tu. To... Kto powiedział, że to ma w ogóle rozsądne. Kto powiedział, że to ma być w ogóle rozsądne. Kto powiedział, że to ma być w ogóle rozsądne. Kto powiedział, że to ma być w ogóle rozsądne. Kto jak to jest, kiedy całujesz, słodkie usta, śmierć Gdy przez korzenie mówią, że w tobie jest brudna krew Każde wspomnienie dobre, złe, wycięte jak ze zdjęć Telefon milczy, bliskich brak, zostałeś tylko tłem Wiem jak to jest zaufać komuś bezgranicznie Gdy próbują się wyprzeć wokół, nie znać istnień Gdy każdy zyski mierzy ciebie jak turysty A ty liczyłeś na przyjaźń, nie myśląc, czy to korzystne Wiem jak to jest poświęcić przyszłość, by ją zdobyć Czy dałbyś rady przejść połowę tej drogi wątpli Jak skromny kościół postęp kto powiedział, że to ma być w ogóle rozsądne? Wiem jak to jest znienawidzić po zdracie, Gdy najlepsze wspomnienia potrafią obrzycić pamięć Jak dajesz dłoń wietrze, po chwili stracisz ramię Urodziny jedynki lecie polskiego radia 100 lat 100 lat niech żyje jedyneczka nam dokładnie moi drodzy 100 lat temu jedynka zaczęła nadawać mam nadzieję że kolejnych 100 lat i kolejnych 100 lat my już pewnie nas na świecie nie będzie ale że będzie istniało i dawało nam wszystkim piękne dźwięki i nadzieje. To Ania Rusowicz Krusowicz, ja, czekałam na ciebie tysiąc lat tak? za. <grymianie> <grymianie> <grymianie> Czytam, bo lubię. Partnera radiowego czasami czeka się i tysiąc lat, mimo że radio ma dopiero sto. Polskie radio czekało na ciebie sto <gry> lat, ja tysiąc, więc jak się sumuje, to jest całkiem konkretna e, liczba. No my dziś o literaturze, o amerykańskiej powieści Julie May Jonas Wladimir, pokazującej akademickie środowisko po erze mitu. To historia profesorki pracującej na prestiżowym uniwersytecie, której mąż, również wykładowca, został oskarżony o niewłaściwe relacje ze studentkami. Ona sama uległa fascynacji młodym pisarzem. Na podstawie powieści zrealizowany został serial Rachel Weiss oraz e, Leo Udalem w e, rolach głównych. Świetny serial, ale o wszystkim teraz już Magda Mikołajczuk. Najpierw książka, potem film. Najczęściej taka jest u mnie kolejność, jeśli chodzi o filmowe adaptacje literatury. Tym razem było odwrotnie. Chodzi o głośną, debiutancką powieść Amerykanki Julie May Jonas – Wladimir – i jej serialową wersję z Rachel Weiss i Leo Udalem w rolach głównych. To historia 50-paroletniej profesorki uniwersyteckiej, której mąż, także wykładowca, zostaje oskarżony o kontakty seksualne z wieloma studentkami i odsunięty od pracy. A jego żonę w tym samym czasie ogarnia trudna do pokonania obsesja erotyczna na punkcie młodego pisarza, który po wielkim sukcesie swojej pierwszej książki zatrudnia się jako profesor na tej samej uczelni. Serial to mieszanka romansu, thrillera, satyry i to podkreślam komedii. Rachel Weiss w znakomicie zagranej roli z mocnym zacięciem satyrycznym odejmuje nieco wagi niełatwym przecież sprawom przedstawionym w tej historii, jednocześnie ich nie bagatelizując. To jest satyra i na środowisko akademickie i na tak zwaną kulturę wykluczenia i pokazuje też absurdy wynikające z zerojedynkowego traktowania idei ruchu Me Too. Kiedy po obejrzeniu serialu bardzo usatysfakcjonowana sięgnęłam po właśnie wydaną po polsku w tłumaczeniu Olgi Mysłowskiej powieść, okazało się, że jest w niej o wiele mniej humoru niż w serialu, a ostrze satyryt nie o wiele delikatniej niż na ekranie. Stąd pewnego rodzaju rozczarowanie, nieco absurdalne, bo wynikające jedynie z tego, że najpierw obejrzałam serial, a potem sięgnęłam po książkę. Radziłabym więc kontakt z Wladimirem zaczynać od powieści, a potem zobaczyć serial. Książka jest napisana znakomicie i odważnie, bo nie w sposób czarno-biały, pokazuje, jak bardzo w ciągu ostatnich 30 lat zmieniło się postrzeganie kontaktów erotycznych między starszymi mężczyznami o wysokiej pozycji zawodowej, finansowej czy społecznej z młodszymi kobietami. Tutaj akurat chodzi o środowisko akademickie, ale przecież można sprawę odnieść do każdej innej dziedziny życia. Świata artystycznego czy dziennikarskiego na przykład mąż bohaterki ma odbyć pokutę za coś, co robił jakiś czas temu przed erą mitu i co było wtedy uznawane za coś prawie normalnego. Oczywiście pod warunkiem, że nie było tu przemocy, nie było zastraszania, ale kiedy obie strony się godziły na pewien układ romansowy i obie strony coś z niego czerpały, no to wszystko właściwie było ok. Teraz patrzymy na to zupełnie inaczej. Jeśli zaś chodzi o wątek erotycznej obsesji na punkcie młodszego kolegi, to także nie uświadczymy tu stereotypów, ale obtoczone w panierce autoironii skomplikowane boksowanie się kobiety w średnim wieku z własnym pożądaniem i z bólem stawania się przezroczystą, niewidzialną, bezpłciową. Bardzo Państwu polecam i powieść Julie May Jonas Wladimir i serial na podstawie tej książki.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 Magda Mikołajczuk polecała i książkę i serial, a my polecamy jeszcze wystawę w Muzeum Narodowym w Warszawie. Kolekcjoner Ignacy Korwin-Milewski. Więcej na temat tej wystawy będzie mówione dziś o godzinie 19 w audycji Eureka, na którą zaprasza Kadarzyna Kobylecka, a my chcemy Państwu rozdać zaproszenia na, ten wyjątkowy, na, wyją na tę wyjątkową prezentację sztuki. Jeśli chcą Państwo otrzymać zaproszenia do Muzeum Narodowego w Warszawie, proszę wysyłać SMS w SMS-ie należy wpisać hasło kolekcjoner oraz imię, nazwisko i adres do wysyłki zaproszeń, a to wszystko należy wysłać pod numer 71151 złotówka plus VAT. 71151. A teraz wspomnienie niezwykłego artysta, o którym można by zdecydowanie dłużej mówić niż kilkanaście sekund. 10 lat temu zmarł Prince. Pamiętamy o tym niezwykłym, bardzo charyzmatycznym artyście i przypomnimy państwu dzisiaj jego piosenkę mniej oczywistą, bo wydano już w 2012 roku już po tych największych największych sukcesach Prince wydał taki oto singiel Rock and Roll Love Affair bardzo pogodny i bardzo niedoceniony. Proszę posłuchać. From his stereo. He believed in rock and roll.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 He said, my faith keeps me from willing But you know that I'm able If there's some room I'd like to sit at your table She said, it's, it's tight I, I think, think I can, can think fit it. you in This kind of love Don't come from a prayer Ain't talking rebound Born of despair Yellow sunrise I know their bodies in bed Two people in love With nothing but He believed in jazz, rhythm and blues, and this thing called soul. Uh, he believed in rock and roll. And him, she wanted to see her name appear on the big screen. He just wanted to hear her scream. His name Can you scream my name? Do you know what I mean? bound one of despair. way yellow subra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 Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Na początek dobre wiadomości ze Susemki na Mazowszu. Trasa węzeł Wołomin, węzeł Radzymin Południe. Miejscowość Ciemne na Mazowszu. 12 kilometr. Mieliśmy dwa samochody osobowe, które zderzyły się ze sobą. Na szczęście nie było osób poszkodowanych, ale było zwężenie na jezdni w stronę Białego Stoku. Bez kłopotów też na S7 węzeł Gdynia-Port. Trzeci kilometr. Zderzenie dwóch aut osobowych było. I było też zwężenie w stronę Łodzi. Teraz jedziemy bez problemów. S5 też bez problemów. Węzeł Pałuki. Piżnin Północ, miejscowość Juchy w Kujawsko-Pomorskim, 101 kilometr. Samochód ciężarowy zderzył się z autem dostawczym. Była zablokowany jeden pas jezdni w stronę Poznania. Kłopoty z przejazdem mamy na S3. Chciałbym poinformować o utrudnieniach na drodze S3 między węzłami Zielona Góra Północ a węzłem Sulechów. Jest wypadek i w stronę Gorzowa mamy zwężenie do lewego pasa. Pozdrawiam wszystkich. Dziękujemy za te informacje. To nie jedyne kłopoty z przejazdem na s bo cały czas w zachodniopomorskiem utrzymują się utrudnienia między węzłami Międzyzdroje Dargobąc w pobliżu Międzyzdrojów. Na 16 kilometrze samochód osobowy zderzył się z autem ciężarowym. też niestety jedna osoba została poszkodowana i cały czas kierowcy do dyspozycji mają tylko jeden pas w stronę Szczecina. S10 duże kłopoty z przejazdem, bo w ogóle jego brak. Na wysokości Torunia na odcinku Bydgoszczy Toruń w siódmy kilometr. Zderzyły się dwa auta ciężarowe, jedna osoba poszkodowana, a droga wciąż S10 zamknięta. To co w stronę Bydgoszczy kierowcy muszą omijać ulicami Torunia.